Włościk w kręgu światowita, taśma trzecia, ścieżka pierwsza. Według oceny odkrywców mostów teterów do budowy zużyto około 1,5 tysiąca pali długości od 2 do 5 metrów. Tyleż samo było poręczy, i aż 8 tysięcy legarów oraz 2,5 tysiąca granic na wierzchni około czterometrowej długości. ogółem w celu zbudowania około 750 metrów długości mostu, zatrudniono, jak się oblicza, około 100 osób na okres ponad jednego miesiąca, licząc 12 i więcej godzin pracy dziennie. W miejscowości behen Lipin znajdowało się dawne grodzisko słowiańskie, położone na jeziorze dzisiaj zarośniętym. Prace wykopaliskowe w tej miejscowości wykazały, że słowiańskie grodzisko z XI wieku, było usytuowane na płaskiej wyspie zalewany okresowo wodą. W tej sytuacji budowniczowie grodu dokonali sztucznego podwyższenia wyspy prawie o jeden metr, a realizacja tego przedsięwzięcia wymagała około sześciu tysięcy metrów sześciennych drewna, nie licząc olbrzymich ilości torfu i piasku. Na tak przygotowanym podłożu wybudowano wspaniałą twierdzę o konstrukcji drewnianoziemnej połączonej z lądem systemem mostów. Podczas jednej z wypraw wojennych ludów germańskich gród ten uległ zniszczeniu, wybudowano więc nową twierdzę, wzmacniając mosty specjalnymi przybudówkami i ostrymi zakolami utrudniającymi wtargnięcie nieprzyjaciela. Osiągnięcia plemion słowiańskich w zakresie budownictwa obronnego, realizowanego olbrzymim wysiłkiem zorganizowanej zbiorowej pracy, jaką trzeba było włożyć w budowę twierdzi grodów, jak też zasługujące na uwagę umiejętności wykorzystywania naturalnej obronności terenu, budziły podziw współczesnych, a i dzisiaj zastanawiają badaczy naukowych. W relacjach ówczesnych kronikarzy i podróżników często występują opisy grodów słowiańskich. Na przykład dzięki solidnej konstrukcji i dobrej robocie słowiański gród w dzisiejszym Mecklenburgu koło Witzmaru, niegdyś główny ośrodek obodrytów i siedziba ich książąt, mógł pozostawać zamieszkały bez przerwy przez prawie pół tysiąca lat. Dopiero w 1164 roku Szczepten utracił niepodległość i został wcielony do niemieckiego państwa feudalnego. Słowianie połapscy wykazywali również wielką wytrwałość i przywiązanie do swych miejsc zamieszkania i mimo wszelkich klęsk i niepowodzeń odbudowywali swe grody i osiedla. Przykładem takiej ciągłości osadniczej może być osadnictwo słowiańskie odkryte w ostatnim dwudziestoleciu w berlińskiej dzielnicy Szpandał, Berlin Zachodni, podczas badań prowadzonych przez tamtejsze muzeum przed- i wczesnohistoryczne. Najbardziej interesujące rezultaty przyniosły wykopaliska prowadzone z przerwami od 1961 roku w Szpandał na dawnej wyspie połączonej obecnie ze stałym lądem nad rzeką Hawelą u ujścia Szprewy Najstarsze nieumocnione osiedle słowiańskie z VII wieku było położone na północnym cyklu tej wyspy W początkach VIII wieku na miejscu wioski słowiańskiej powstał niewielki grudek o wewnętrznej średnicy około 25-30 metrów jednak z drewnianą fortyfikacją W południowej zaś części wyspy Osiedle rzemieślnicze Którego gęsta zabudowa i wyłożone drewnem ulice Sprawiają wrażenie zaczątków miasta Pomimo klęsk wywoływanych częstymi pożarami Bądź zniszczeniami wojennymi Ośrodek słowiański na Starej Wyspie Szpandał Dzisiejszej dzielnicy Berlina Rozwijał się przez następne wieki Do czasu kiedy około połowy XII wieku Zawładnęły nim całkowicie wpływy niemieckie W roku 1965 w pobliżu wzgórza Menzlin, NRD Zostało odkryte cmentarzysko słowiańskie Wszystkie groby, około trzydziestu pochówków, były ciałopalne Jamowe i popielnicowe występowały częściej Zgodnie z panującym zwyczajem obsypywano urny resztkami stosu pogrzebowego na uwagę zasługuje również obyczaj Obtłukiwania górnych partii garnków Składanych jako dary grobowe Do urn zawierających Spalone szczątki zmarłych Dary grobowe Z cmentarzyska w Męclin Były bardzo różnorodne Większość z nich przy spalaniu zwłok Została uszkodzona Znaleziono przede wszystkim różne ozdoby Miejscowego bądź obcego pochodzenia Do wody handlu wymiennego Szklane paciorki, pierścionki, sprzączki resztki skandynawskich fibul, ozdobnych zapinek do spinania szat. Znaleziono również wyroby żelazne, gwoździe, klucze, okucia, łańcuszki z brązu, przęśliki gliniane i różne przedmioty z kości i rogu. Przytoczyliśmy jedynie niektóre przykłady z życia plemion słowiańskich z czasów, kiedy im patronował wielki Bóg światowit. Jakkolwiek minęło wiele wieków i pokoleń ludzkich, i od dawna zamilkły dźwięki mowy słowiańskiej Między łabą i odrą Z wyjątkiem serbów użyckich. Dzisiaj pozostały na tych obszarach Żywe świadectwa Wielowiekowego pobytu ludów zachodniosłowiańskich Ich ślady w postaci Zabytków archeologicznych Są widoczne na powierzchni ziemi Tysiące osad Grodzisk Prawdziwych twierdz Oraz zróżnicowane cmentarzyska Świadczą o nieustępliwości I walce słowian z potężnym żywiołem germańskim. Według słów kronikarza niemieckiego Widukinda X wiek plemiona słowiańskie, nie zważając na wszelkie niepowodzenia, przekładały wojnę nad pokój, gotowe raczej znosić wszelkie klęski wojny niż stracić ukochaną wolność. I długo jeszcze doświadczać będziemy, przestrzega kronikarz, zmiennych losów wojny, walcząc o sławę i panowanie one zaś za swobodę i wyzwolenie. Arkona padła w 1168 roku, a wraz z nią przestał faktycznie istnieć wielki bóg bogów, pokański Światowit. Wraz z upadkiem Arkony zniknęły pod naporem germańskim resztki tamtejszych plemion zachodniosłowiańskich. Spoglądający w cztery strony świata Światowit trwał jednak dalej w ciągu wieków nowych pokoleń oraz klęsk wojennych. W ciężkich sytuacjach dziejowych światowit jednoczył i podtrzymywał na duchu prześladowane społeczności słowiańskie. Przewodził im w walce i pomagał w przetrwaniu. Pozostał do dzisiaj jako symbol pogańskiej słowiańszczyzny. Kulturowe relikty Proces chrystianizacji licznych społeczności słowiańskich nie przebiegał jednolicie. Chrystianizacja Słowian połapskich, północno-zachodnich, odbywała się pod wpływem siły i nacisku militarnego ze strony ludów germańskich, prowadziła do podboju nawracanych narodów słowiańskich i ich całkowitej zagłady. Budziło to opór i reakcję pogańską. Inną formą chrystianizacji była działalność misyjna. Najbardziej jednak postępowy charakter szerzenia wiary chrześcijańskiej wśród pogańskich Słowian przejawiał się w decyzji, jaką podjął pierwszy historyczny władca Polski, książę Mieszko I, przyjmując dobrowolnie chrzest w 966 roku. Dzięki dalekowzrocznej polityce Piasta, Polska weszła do grona przodujących w Europie państw cywilizowanych i szybko usunęła dzielący ją od nich dystans. Posunięcie Mieszka I miało również ważny aspekt polityczny. Odbierało bowiem pretekst do urządzania krucjat na młode państwo piastowskie. Podobnymi względami kierowali się i inni władcy państw słowiańskich. Około 700 roku Gorast i Chotimir, książęta ze Słowenii, dobrowolnie przyjęli chrzest, a w 831 roku władca Mora w książę Moimir, W 865 roku car Borys, władca Bułgarów, prowadził chrześcijaństwo w latach 883-884. Przyjął chrzest najbliższy z naszych sąsiadów, książę czeski Bożywoj, a około 988 roku Włodzimierz Wielki na Rusi. Kościół chrześcijański, włączając społeczeństwa słowiańskie w nurt ówczesnych przemian religijnych, przyczynił się do szerzenia wzorców łacińskich lub bizantyjskich w piśmiennictwie do realizacji największych osiągnięć w dziedzinie sztuki i budownictwa sakralnego, jak też całości życia kulturowego. Kościół chrześcijański przyczynił się również do umacniania świeckiej władzy wczesnofeudalnej na bazie postępowych układów społecznych i gospodarczych, na których religia pogańska, element hamujący dalszy rozwój społeczny, już nie wystarczała. Historyczna decyzja Mieszka I Podjęta została w najbardziej odpowiedniej chwili, albowiem strefa zasięgu żywiołu germańskiego wyraźnie przesunęła się do Odry. Wkrótce też doszło do pierwszej, poważniejszej polsko-niemieckiej konfrontacji zbrojnej w Cedyni nad Odrą w 972 roku. Młody, lecz silnie już rozwinięty gospodarczo kraj Piastów powstały w wyniku wielowiekowych osiągnięć i dorobku szeregu pokoleń wyszedł z groźby niemieckiej zagłady zwycięsko. Tej ważnej dla Polski i całej na nadodrzańskiej bitwie, w całej okazałości ujawnił się talent wojskowy Mieszka I i siła jego oręża. Musiała to być wielka klęska niemieckich najeźdźców, skoro kronika Sztitmar, ojciec jego graf Zygfryd, walczył pod Cedynią po stronie niemieckiej. Z upokorzeniem przyznaje, że brat Mieszka I Czcibor, zadał im klęskę, kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy. Rozpoczęta oficjalnie w 966 roku Chrystianizacja ludności zamieszkującej ziemię naszego kraju Nie przebiegała zapewne tak gładko Jak podają ówczesne przekazy kronikarskie Chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego I natychmiast ślad za głową i swoim umiłowanym władcą Poszły ułomne dotąd członki i spośród ludu I w szatę godową przyodziane Poczet synów chrystusowych zostały zaliczone. W pierwszej fazie objęła ona przede wszystkim warstwy możnowładcze, związane głównie z dworem panującego. Polska południowa miała w tym względzie prawie stuletnią tradycję. Jak głosi ustęp z żywota świętego Metodego, spisany w X wieku przez jednego z uczniów tego sławnego misjonarza słowiańskiego obrządku, który wraz z bratem Cyrylem Konstantym działali w dziewiątym wieku na terenie Wielkich Moraw Książę pogański, silny wielce Siedzący na Wiśle Urągał bardzo chrześcijanom I krzywdy im wyrządzał Posławszy zaś do niego Metodego Kazał mu powiedzieć Na dobre wyjdzie ci synu Ochrzcić się z własnej woli I na własnej ziemi Abyś nie był ochrzczony przymusem Na obcej ziemi I wspomnisz mnie Co się też stało w sferach panujących wczesnego okresu Polski chrześcijańskiej pogański zwyczaj palenia zmarłych stał się pewnym wyrazem upokorzenia i izolacji społecznej. Palenie zmarłych stosowane jako karę wobec osób zasługujących na potępienie i wykluczenie. Taką wymowę wydaje się mieć, jak słusznie wskazał Witold Hensel, wydarzenie związane z osobą tragicznie zmarłego Mieszka 1069-1089 syna Bolesława II Śmiałego 1039-1081 który po dokonaniu czynu zbrodniczego na biskupie krakowskim Stanisławie został publicznie wydalony z kraju przeciwnicy polityczni Bolesława Śmiałego obawiając się, że dorastający syn Mieszko będzie mścił krzywdy swego ojca otruli go i, jak się przypuszcza zwłoki po pogańsku spalili to tragiczne wydarzenie z 1089 roku opisał kronikarz Galanonim. Obawiając się, by krzywdy ojca nie pomścił, zgubili chłopaka wielkich zdolności. Biedna matka, gdy w urnie składano szczątki nieodżałowanego chłopaka, przez godzinę trzymana była, jakby umarła bez ducha i bez życia i zaledwie po pogrzebie przez biskupów ocucona została wachlarzami i zimną wodą. Niektóre elementy zwyczajów pogańskich i dawnych wierzeń były podtrzymywane przez wielkich władców ówczesnej Europy Jako przykład może posłużyć następujące wydarzenie W tysięcznym roku cesarz niemiecki Otto III wszedł w otoczeniu swej najbliższej świty do grobowca Karola Wielkiego którego doczesne szczątki zostały złożone w akwizgranie w 814 roku Cesarz z wielkim namaszczeniem przybrał rozkładające się zwłoki Karola Wielkiego w białe szaty Usuwając z należytym szacunkiem Część szat jeszcze niezbutwiałych Z pietyzmem Obmył twarz zmarłego i po obcinę paznokcie, Zdjął złoty krzyż Z piersi Karola Wielkiego A jako relikwie Wyjął złoty ząb z jego szczęki Doczesne szczątki Wielkiego Cesarza Zostały zdjęte z tronu i umieszczone Z należytym poważaniem W antycznym sarkofagu Niemiecki kronikarz Titmar podaje, że Otto to trzeci nie miał pewności, gdzie znajduje się grób karola wielkiego. Przeto w miejscu, w którym przypuszczał, że znajdować się powinny zwłoki, kazał w tajemnicy zerwać posadzkę i kopać, aż je znaleziono w pozycji siedzącej na tronie królewskim. Dlaczego władca wielkiego cywilizowanego państwa rzymskiego, narodu niemieckiego, podjął się bądź co bądź takiego makabrycznego przedsięwzięcia? Zapewne dlatego, ponieważ uważał się za kontynuatora dzieła i idei władcy potężnego państwa karolińskiego. Wierzył, że w ten sposób zdoła się połączyć z Karolem Wielkim, by prosić go o opiekę. Takie przekonanie wynikało oczywiście z wiary, że wielcy tego świata żyją również po śmierci, przebywają wśród żywych i mogą kierować ich czynami, o ile żywi nawiążą z nimi bezpośredni kontakt". Nie wdając się w bliższą interpretację tego wydarzenia, nie trudno jednak dostrzec pewnych wspólnych wątków owej wiary z niektórymi obrzędowymi czynnościami magicznymi pogańskich społeczności. Bardziej tragiczne w swych skutkach, dotyczące niejednostki, lecz większej grupy ludności, były wydarzenia wywołane reakcją pogańską, która wstrząsnęła młodym organizmem państwowości polskiej. Pod koniec lat 30. XI wieku Wybuchło w Polsce powstanie ludowe Połączone z próbą Wytępienia chrześcijaństwa I nawrotem do wiary pogańskiej O tych tragicznych wydarzeniach Pisze Galanonim I gdy tak wielkie krzywdy I klęski znosiła Polska Od swych obcych Nierozsądniej wszakże I sromotniej dręczoną była Przez własnych mieszkańców Albowiem niewolnicy powstali na panów Wyzwoleńcy przeciwko Szlachetnie urodzonym Sami się do rządów wynosząc, a jednym z nich na odwrót w służbie dla siebie zatrzymawszy, innych pozabijawszy, obrali ich żony w sprośny sposób i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa. Nadto jeszcze porzucając wiarę katolicką, czego wypowiedzieć nie możemy bez płaczu i lamentu, rozpoczęli bunt przeciw biskupom i księżom Boga, niektórych z nich jakoby godniejszą śmiercią mieczem zgładzili innych, jakoby godniejszych lichszej śmierci, ukamienowani. Reakcja pogańska w Polsce wywołana przez wichrzycieli ludu szerokim echem odbiła się u naszych wschodnich sąsiadów, o czym pisze między innymi ruski kronikarz. I było poruszenie wielkie na ziemiach Polski i postawszy ludzie pozabijali biskupów i kapłanów i panów swoich, i było u nich zaburzenie Najsilniejsze rozruchy objęły Wielkopolskę i Śląsk Stosunkowo spokojnie było w regionach południowych Gdzie chrześcijaństwo dotarło już w czasach księcia Wiślan Oraz na Mazowszu Gdzie władzę przechwycił Masław, Młojsław Dawny Cześnik Mieszka II W 1038 roku Korzystając z wynikłego osłabienia naszego kraju Książę czeski Brzetysław wtargnął w granice Polski, dokonując wielkiego spustoszenia i rabunku, któremu nie oparło się również gniezno ze swoimi skarbami i relikwiami. Niezmiernie interesującym zjawiskiem w średniowieczu i jeszcze w czasach nowożytnych na terenie ziem Polski były pochówki małych dzieci w naczyniach glinianych. Noworodki, niemowlęta bądź też płody ludzkie poronione czy spędzone Wkładano do naczyń głową w dół, następnie te grobowe naczynia wstawiano do ziemi albo odwracano do góry dnem. Częste też były przypadki nakrywania owych pochówków dziecięcych dużymi fragmentami innych naczyń bądź kamieniami. Podczas ostatnich badań archeologicznych Cmentarzyska Ciałopalnego Kultury Łużyckiej, położonego na skraju wzniesienia zwanego Żal w miejscowości Orzumiech koło Przasnysza, Natrafiono na trzy groby dziecięce W naczyniach glinianych Których datowanie określa się na XIV-XV wiek Podobnie w 1963 roku Odkryto grób dziecka w naczyniu glinianym Mniej więcej z tego samego okresu Które stało w odległości Około 15 metrów na zachód Od cmentarzyska szkieletowego W Serocku nad Narwią Koło Warszawy W miejscowości Brzeźno w okolicy Ostrołęki znaleziono grup noworodka w naczyniu pochodzący z drugiej połowy XIX wieku. Grup ten znajdował się na terenie cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich. Jeden z większych cmentarzy dziecięcych, na którym zwłoki składano do naczyń, odkryto przypadkowo podczas orki wiosennej w pobliżu przydrożnej kapliczki murowanej we wsi Wyszowarte koło Przemyśla. Cmentarz ten pochodzi z początku XVII i drugiej połowy XVIII wieku. Jakie dzieci chowano w garnkach i dlaczego pochówki te występują poza ówczesnymi cmentarzyskami? Były to niewątpliwie dzieci, które zmarły przed chrztem. Zgodnie z religią chrześcijańską nie wolno ich było chować w miejscach poświęconych na cmentarzach. W wierzeniach ludowych bowiem istniało przekonanie, że dzieci zmarłe bez chrztu zamieniają się w szkodliwe duchy mogące szkodzić zmarłym. W pochówkach dzieci zmarłych przed chrztem przejawiały się również tradycje pogańskie. Zakazy kościelne sprawiały, że ludność w tajemnicy szukała dawnych miejsc świętych, gdzie składano zmarłych do ziemi. Wskazują na to pogańskie cmentarzyska ciałopalne, cmentarzyska z grobami popielnicowymi i jamowymi. Szukano również miejsc obok kapliczek przydrożnych, które być może zastąpiły dawne drewniane posągi bóstw pogańskich. Takie formy kontaktów z bogami Były pewnym wyrazem troski o potępione Przez ogół niewinne istoty ludzkie. Matki jakby oddawały swe tragicznie zmarłe dzieci Pod opiekę boską w ich wiecznej drodze. Umieszczanie w garnku nakrytym pokrywą Bądź zakopanym do góry dnem Uniemożliwiało zmarłym dzieciom wyjście I dopominanie się o chrzest lub nękanie żywych. Innym przykładem utrzymywania się tradycji wierzeń i praktyk pogańskich w środkowych regionach Polski już po przyjęciu chrześcijaństwa może być cmentarzysko szkieletowe w Lutomiersku koło Łęczycy, gdzie znaleziono ślady zwyczaju palenia zmarłych na stosie. Na tym szkieletowym cmentarzysku płaskim z XI wieku liczącym 131 grobów było również 12 grobów ciałopalnych, Częściowo przykrytych brukiem kamiennym Znane są też śmiałe próby Uzasadniające słuszność palenia zmarłych I wprowadzania tego zwyczaju w życie Wymowne są tu słowa Rusa zapisane przez Ibn Fadlana Zaiste Wy bierzecie człowieka Najbardziej kochanego i najbardziej poważanego I rzucacie go do ziemi Gdzie go zjada robactwo i czerwie My zaś spalamy go w mgnieniu oka i tak wchodzi on do raju w tejże chwili i tejże godzinie. W społeczeństwach słowiańskich przez dłuższy czas po przyjęciu chrześcijaństwa, a w niektórych regionach nawet do czasów nam współczesnych, zachowywano wiele obrzędów i zwyczajów pogańskich związanych z gospodarką danej grupy, a więc z hodowlą, rolnictwem, pszczelarstwem i innymi zajęciami. Jednym z takich obyczajów były wspólne świąteczne uczty urządzane najczęściej po żniwach albo wtedy, kiedy tego wymagała krytyczna sytuacja. Nieodłączną częścią uczt obrzędowych było picie miodu lub specjalnego piwa ze wspólnych, oryginalnie zdobionych naczyń bądź z dużego czerpaka. Takie zwyczaje religijne, wymieniane często w kronikach staroruskich, były rozpowszechnione u Słowian Wschodnich. Jakkolwiek początki uczt obrzędowych sięgają czasów pogańskich, kościół chrześcijański przystosował je do swoich celów. W licznych przekazach pisanych, w których zawarte są informacje o zebraniach grup, wymienia się opisy zabaw, tańców, wróżb i sztuk magicznych, które towarzyszyły ucztom. Spożywano uroczyście mięso ofiarne, najczęściej wołowe lub baranie. Kości zakopywano do ziemi, wierząc, że przyniosą one bogactwo. Niekiedy przechowywano kości zwierzęce w chlewie Aby ich siła przeniosła się na bydło Badania archeologiczne wniosły pewne potwierdzenia Na temat zebrań takich grup u Słowian Wschodnich W latach 50. naszego stulecia wykopano w Nowogrodzie W jamie datowanej na połowę X wieku Dziewięć regularnie ułożonych w kształcie półkola drewnianych czar Z których każda posiadała piękne zdobione uchwyty Obok naczyń znajdowały się niewielkie bryły wosku. Drewniane czarki i kawałki wosku wskazują, że przed tysiącem lat odbywała się tu uczta pszczelarzy. Prawdopodobnie każda czarka należała do jednej rodziny, która brała udział w uczcie poświęconej modłom o dobre zbiory. Wszystkie czarki były zwrócone zewnętrzną stroną na wschód, co jest typowe dla słowiańskich ołtarzy pogańskich. Zbiorowy obyczaj uroczystości związanych z wydarzeniami gospodarczymi utrwalił się w społeczeństwach słowiańskich. Jego przejawy można spotkać i dzisiaj. Na przykład uroczystości centralnych dożynek w jakimś stopniu nawiązują do dawnych tradycji słowiańskich. Dotychczas ludność okolic podwarszawskiej kołbieli odprawia zbiorowe modły w okresie świąt wielkanocnych przy rozbitym kamieniu w polu. Głaz ten prawdopodobnie stanowi pozostałość ołtarza pogańskiego przykłady takie można by mnożyć należy tylko zachować dużą ostrożność przy ich interpretacji w lipnicy murowanej koło Tarnowa w późnogotyckim drewnianym kościółku z 1502 roku za ołtarzem głównym tkwi szczerniała belka drewniana której zakończenie stanowią cztery stylizowane twarze ludzkie spoglądające w cztery strony świata Powszechny w Polsce obyczaj puszczania w dniu 24 czerwca wianków na rzekach jest również reliktem wierzeń pogańskich. Z bogami przez wieki Ludzie pierwotni czcili siły przyrody, uważali je za swych bogów, będących produktem wyobraźni, fantazji i lęku, zrodzonego z troski o egzystencję i strachu przed śmiercią we własnych stworzonych przez siebie bogach szukali oparcia i sprzymierzeńców. Te same zjawiska przyrody nękały lub były sprzymierzeńcami myśliwego z epoki paleolitu, co i bliższego nam Słowianina z czasów Mieszka pierwszego lub hrobrego Problem suszy jako klęski żywiołowej był aktualny przed 15 tysiącami lat, jak i obecnie. Oczywiście w dzisiejszej dobie cywilizacji i postępu technicznego Ludzkość radzi sobie sprawniej z groźnymi siłami przyrody, stosując różne środki techniczne, lotnictwo, helikoptery, budowę falochronów podobne. Mimo, że i obecnie nieprzewidziane żywioły natury, trzęsienie ziemi, wybuchy wulkanów, pochłaniają wiele istot ludzkich i przynoszą niepowetowane straty materialne. Jak natomiast miał sobie radzić w przypadku klęski żywiołowej nasz praprzodek sprzed dziesięciu tysięcy lat dysponujący jedynie narzędziami krzemiennymi i kamiennymi lub wykonanymi z rogu i kości. Zapewne zwracał się o pomoc do bogów, w których widział swych wybawców od wszelkich nieszczęści zagłady. Początkowe wierzenia były chaotyczne, o ile można użyć takiego sformułowania. Miały związek z pewnymi zjawiskami, a nawet wydarzeniami, zawierały sens magiczny i w najmniejszym stopniu nie obejmowały tych przekonań ludzkich, które w dzisiejszym rozumieniu składają się na miano religii. Nieubłagane prawo natury, życia i śmierci są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Wszystko, co się rodzi, po pewnym czasie umiera. Zjawisko śmierci, nieodłączna trybut życia ludzkiego od początku swojego istnienia wywierało przeogromny wpływ na kształtowanie się przeróżnych wyobrażeń magiczno-wierzeniowych ludzi pierwotnych. W zaraniu, być może instynktownie, a później w miarę bardziej utrwalonych zwyczajów i nawyków powstawały różnorodne sposoby obchodzenia się z ciałem zmarłego. Tak wytworzył się kult zmarłych. Pierwszy grób to zapewne najstarszy ślad wiary w istnienie życia pozagrobowego. Wątek przyszłej religii, uświadomienie sobie nieuchronności własnej śmierci, wobec której człowiek pozostaje bezsilny, chwyta się różnych sposobów, aby uchronić się przed nią. Czy człowiek narodził się w momencie, kiedy po raz pierwszy na widok trupa zapytał, dlaczego? A potem wciąż to samo powtarzał, powiedział André Malraux, znany pisarz francuski. W kręgu światowita, taśma trzecia, koniec ścieżki pierwszej.